Witajcie w dziesiątym odcinku. Od dziś rusza strona audycji na Facebooku. Lajkujcie, bądźcie na bieżąco. Facebook slash 8gatek. A w programie Brudny Paryż, wygrana w CS-ie oraz zapach ze smartfona. Zapraszam! Powietrze w Paryżu niczym przywiane wprost z Pekinu. Od paru dni w stolicy Francji utrzymuje się maksymalny poziom zanieczyszczenia powietrza. Wprowadzono bezpłatną komunikację miejską oraz darmowe wypożyczalnie rowerów miejskich. W poniedziałek na ulicę mogły wyjechać samochody z nieparzystą ostatnią cyfrą numeru rejestracyjnego. Dzisiaj tylko z parzystą. Zarządzenie nie dotyczy hybryd oraz aut z napędem elektrycznym. Powodem całej sytuacji jest brak wiatrów oraz duże dzienne różnice temperatur. Poza osiągnięciami olimpijskimi polacy zasunęli również w tak zwanym e-sporcie. W ubiegły weekend na omawianych wcześniej przeze mnie mistrzostwach Intel Extreme Masters 2014 zasłynęli w grze Counter-Strike Global Offensive. Widowisko to zobaczyło 20 tysięcy ludzi na trybunach, kilkaset osób, którym nie udało się wejść pod telebimem przed spotkiem, przed wejściem, oraz kilkanaście milionów widzów przed ekranami komputerów. Kibice, którzy przyszli o ósmej rano na wejście musieli czekać około 3 godziny. Polscy zwycięzcy grupa Virtus Pro pokonała szwedzką słynną Ninjas in Pyjamas 2 do 0, która jest uważana za najlepszą na świecie. Polacy oprócz chwały i sławy otrzymali 300 tysięcy złotych wygranej. Zapach bekonu o poranku? A może przerzucanego gnoju? Albo zapach palonej gumy podczas grania wyścigówki czy prochu w czasie strzelanek? To wszystko okazuje się być możliwe. Potwierdza to urządzenie Scenti przyłączane do smartfonów. Produkuje ono określone zapachy bazując na dostępnych wkładach. Będziemy mogli wysłać komuś zapach kwiatów, zaprosić kogoś na kawę zapachem kawy, czy obudzić się z zapachem bekonu. Tak, yy, podobno ta opcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w USA. Urządzenie można zamówić z dostawą do Polski za niecałe 500 zł. I to tyle na dzisiaj. Dzięki, że jesteście ze mną i do usłyszenia jutro. Pamiętajcie o polajkowaniu Facebooka. Uh -huh, uh -huh. Super, Facebooka, polajkujcie Facebooka. Tak, to na pewno dużo mi da. A dzisiaj pamiętajcie jeszcze o polajkowaniu fanpage'a na Facebooku.